dobry. jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że kworum otwieram porządek 60. sesji Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 12 listopada 2013 roku. Przeczytam porządek i obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci pytania, interpelacje. Punkt czwarty. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a określenia stawek podatku od nieruchomości, b określenia stawek podatku od środków transportowych. Punkt szósty. Sprawy różne. Punkt siódmy. Zamknięcie sesji. Ja w sprawie porządku obrad chciałbym zaproponować zmianę w porządku obrad i wprowadzenia na dzisiejszą sesję uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego w roku 2014 czy ktoś z Państwa też w sprawie rozporządku chciałby jeszcze zadać głos? Chyba po wnioskodawcy musieli wyrazić zgodę na prowadzenie uchwały w porządku tak, wnioskodawcy musieli wyrazić zgodę, dlatego pytam wnioskodawców zwołania w dzisiejszej sesji czy przybierają, zawtażają zgodę na zmianę porządku obrad i wprowadzenie e, tej uchwały jako e, jako C w punkcie piątym. Czy jest taka zbawna? Proszę panu. Czy mam pytanie, kiedy, czy ta uchwała będzie przyjmowana dzisiaj? Czy nie jest to, żeby na 30 listopada i dzisiaj się odbyło przed sesją posiedzenia komisji. Yy, do tego taka moja propozycja. Proszę Państwa, Ja tak samo czytałem tę uchwałę i powiem sposób, że do, do środków finansowych. Jest tam kwota 23300, które obligatoryjnie po podjęciu uchwały należy wprowadzić do budżetu. I uważam, że tutaj w tej kwestii powinna się wypowiedzieć najpierw komisja budżetowa a następnie nie my na ten temat rozporować. Są to sprawy finansowe, uważam, że bez takiej konsultacji Komisji Budżetowej nie powinno być tak Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwa jeszcze tej kwestii? To znaczy jeszcze może wyglądało, że co do samej uchwały główna kwota jest faktycznie 203 300 zł, Co do już rozbicia takiego, to jest kwota globalna całej tej uchwały. Co do rozbicia, to później już przy pracach z budżetem jak najbardziej będziemy mogli pracować dalej nad tymi kwotami, które tu są zapisane już typowo stowarzyszeniami organizacji pozarządowych. To, co robimy zresztą przy każdym projekcie budżetu co roku. Kwestia jest tylko tego, czy faktycznie dzisiaj chcemy podejmować tę uchwałę, czy chcemy podjąć, nie wiem, też na sesji z artykułu 20, znaczy w trybie artykułu 20, tak? Pan same jakiejś sesji po prostu nie? Czy yy, jest już decyzja no, Proszę to ja tylko dodam, że przed sesją, posiedzeniem sesji Rady Miejskiej rzeczywiście odbyła się Komisja Oświaty i Kultury. Przegłosowaliśmy projekt uchwały. Dwoje radnych było za pozytywnym zatwierdzeniem tego projektu. Jedna radna się wstrzymała. Dziękuję. Jeszcze raz kieruję pytanie do, do wnioskodawców, yy, którzy się zwróci do mnie rozwołanie sesji w dniu dzisiejszym, czy do na wprowadzenie tego ja, do porządku. Ja wyrażam. Ja ja po każdego trzeba ja spadać po prostu coś Ja wyrażam. Yy, czyli byłoby to yy, uchwała znalazła się w punkcie piątym jako yy, podpunkt C, podpunkt pod głosowanie. Mam. pan zapytał wszystkich wnioskodawców. Z tego co wiem, wszyscy wnioskodawcy, się powiedzieć, że się na wprowadzenie tego porządku do... No, ale ja też będę wnioskodawcą, w związku z powyższym też mam pytanie. Ja jestem przeciw. No to jeżeli pan Słyszek jest przeciw... to jeszcze się podpisał pod zwołaniem sesji? Niech się wypowiedzi. Ja jestem za. Paweł. Ja też za. Ja jestem ja za. za no to jest Paweł? to większość jest Ja zapytam Panią Mecenas, żeby nie było żadnej wątpliwości. Jedna z osób, która się podpisała pod wnioskiem o zwołanie dzisiejszej sesji i pod porządkiem obrad dzisiejszej sesji jest przeciwna. Czyli poddam pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Poddam pod głosowanie porządek Pierwsze otwarcie sesji punkt przyjęcie porządku obrad. Punkt trzecie pytanie interpelacje. Punkt czwarty sprawozdanie burmistrza miasta Kowale z działalności między sesjami. Punkt 5 rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a określenia stawek podatku od nieruchomości, b określenia stawek podatku od środków transportowych, c w sprawie przyjęcia programu, rocznego programu współpracy miasta Kowale z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego w roku 2014. To yy, punkt szósty sprawy różne, punkt siódmy zamknięcie sesji KSTOS. Pani i Panów Radnych jest za przyjęcie porządku obrad. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Inna osoba stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego yy, dzisiejszej sesji. To jest punkt pytania, interpelacje. Proszę bardzo. Proszę bardzo Ja mam pytanie Panie Burmistrzu, ostatnio była komisja komunalna, czy został złożony już przez Urząd Miasta jakiś wiem, wniosek do Pana Projektanta o przeprojektowaniu ulicy Szkolnej, bo ostatnio zadałem sobie trud z jednym z mieszkańców ulicy Szkolnej i tam od budynku ulicy Górniczej 10 cały czas rozmawialiśmy o 7 metrach, które muszą być zgodnie z przepisami, te tam muszą być posadowione od budynku, tam żeśmy to wymyślili i wyszły odległości znacznie większe, tam około 12 metrów mówimy i tam spokojnie żeśmy wyliczyli, że około 6 samochodów może wejść, Nie. żeby to po prostu uwzględnić y, przy przeprojektowaniu tej ulicy Szkolnej. Górniczej 10. mi się dobrze wymierzyć. No tak, dokładnie, dlatego ja zgłaszam, zgłaszam to po prostu jako... Dziękuję, proszę Pani Ania. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, czy został zgłoszony przetarg na zimowe wśnieżenie drugi hmm. Muszę... odbyły? zapytać, czy książka została dana do druku, kiedy będzie wydana drukiem i ile będzie kosztowała dla mieszkańca. Może zacznę od, tej pyta od tego e, ostatniego pytania. Nie wiem, ile będzie kosztowała dla, dla mieszkańca. Trudno mi jest powiedzieć, e, bo nie wiem, jaka dystrybucja. Na pewno e, część książek zostanie e, rozdana mieszkańcom, przekazana do naszych jednostek, do szkół, bibliotek, w ciągu mamy problem. Problem to yy, leży yy, bardziej po stronie yy, yy, firmy, która przygotowuje nam tam, tam, tą książkę, ponieważ firma straciła to.. Yy, w sprawie, przepraszam, spalonego przystanku na Alei Wolności. Czy, czy wykryty jest sprawca? Czy będzie przystanek robiony w ogóle? Bo on już stoi dwa miesiące. No, dwa miesiące to nie stoi. Od 9 września. Porządkowymi. bardzo proszę wysłać tam kilka osób w celu uporządkowania tego terenu, bo naprawdę ja żart patrzy. Sprzątnięcie przystanków, ogarnięcie wokół centrum miasta, ponieważ centrum miasta już sprzątamy sami, bo skończyła się umowa w jednego Jeżeli kto pozwoli, to pozwoli, to wyszedł Pan tam, żeby posprzątać. Przynajmniej ja to... ja nie było trzeba te papiery i się po jakichś remontach? To, to są, sprawcami są właściciele garaże z pewnością, ale nie ustalimy, kto to jest, a teren należałoby doprowadzić do porządku. Nie, nie obiecuję, że w tym terenie, panowie są do końca listopada, to też wiem, tutaj nie, nie, nie słodzili, to ma pana. Ja postaram tak... się, żeby jeden dzień przyjęł na ta... zagranie w Kolonii, to... i ronko. Można to nawet skrać, że to bym powiedziałem, żeby służby wywożące biologizacji gdzieś to odwieś. mam pytanie odnośnie do uchwały budżu, kwestia organizacji ruchu na, na ulicy Reja. Ja się za, chciałem się zapytać, czy kwestia skierowania ulicy Jeleni Górskiej Skargonowską, ona umarła, czy po prostu ona sprawa jakby jest podjęta na szczeblu wojewódzkim, a tylko czekamy na to, aż się skończy gwarancja na wykonanie tej drogi, bo tak, taką informację kiedyś otrzymałem, że ze względu na gwarancję drogi nie można przemalować pasów w związku z tym nie można zmienić tę organizację ruchu, dlatego chciałem je zapytać, czy to tak po prostu pozostanie, czy czekamy do końca gwarancji po wykonaniu tej nawierzchni. Bo kiedyś do mnie taka doszła informacja, że nie można tam zmienić nic, dlatego, że jest gwarancja na tą drogę, a zmiana organizacji ruchu właśnie związana jest z wszystkimi pasami, które zostały na tym skrzyżowaniu namalowane. Ktoś mówił, że na z Panem Burmistrzem, z tego co ostatnio rozmawiałem z Panem Komendantem, to z tego co wiem, to minęła już chyba gwarancja na nawierzchnię i kiedyś był też pomysł zmiany tych znaków poziomych yy, na tym skrzyżowaniu, żeby przywrócić starą organizację ruchu. Wiem, że teraz już by taka możliwość była, w sensie, że nie ma już tej gwarancji na tą nawierzchnię, ale to tyle co wiem. Dwie rzeczy, które miałem jeszcze do Pana Burmistrza, to jedną jeszcze z takich, co nawiążę jeszcze do tej ulicy Szkolnej. Tam z tego co pamiętam, na tym projekcie był wyświetlony, to żeśmy rozmawiali na Komisji Znak o y, strefa zamieszkania i ten znak także będzie ograniczał ludziom stawanie na poboczu, bo strefa zamieszkania y, wyznacza miejsca parkingowe, które zostanie wyznaczone. Więc to będzie samo y, zrównanie y, drogi, znaczy chodnika z drogą też y, nie załatwi sprawy, jeżeli ten znak faktycznie tam będzie stał, bo wtedy ludzie będą musieli na wyznaczonych miejscach parkować. To jest jedno. Y, i trzecią rzecz, już rozmawiałem co prawda podczas dyżuru, ale chciałbym bardziej już tak oficjalnie, żeby może wszyscy usłyszeli tutaj tak publicznie spytać odnośnie, znaczy też Pana słów na Komisji Komunalnej, bo powiedział Pan, że to co Rada Panu zapisze, to Pan to wykona i chciałbym już teraz się dowiedzieć odnośnie oficjalności, może Pan powiedział tutaj wszystkim, odnośnie modernizacji Stadionu Miejskiego pod kątem Trybuny, kiedy zostanie odnoszony przetarg. Thank na i ja bo tutaj na komisji pan przyszedł i pokazał nam oznakowanie, które będzie tam.. Pani ja tak? pan, pan Bartek ja tam dzisiaj nie ma tych znaków tam ustawionych. O to Może ja wydawałem.. Nie, nie da wyjść nie słowa. Pan Bartek Nawrocki rozmawiał ze mną, rozmawiał też z kilkoma radnymi, którzy byli wtedy w Biurze Rady i, i wiem, że tu było uzgodnienie co do oznakowania.